Bogusia Szewczyk z audycji Rozmówione. Czołem Bogusiu. Witam Was panowie bardzo gorąco i witam wszystkich słuchaczy. Cześć. I jest z nami Michał Ogrodowicz, komisarz SEF z ziemniaczanego pola komisarza SEWA oraz Pory Imperatora. Czołem SEF. Witam serdecznie moich współprowadzących i witam oczywiście serdecznie naszych słuchaczy, którzy przybyli po raz kolejny żeby wspólnie z nami rozwiązywać zagadki. Tak, dokładnie, Sef już nawiązuje do tematu odcinka, dlatego, że spotykamy się po prawie, że równych trzech latach od ostatniej odsłony serii Na Noże, bo wspólnie w lutym 2023 roku omawialiśmy dla was Glass Onion, a spotykamy się, aby podyskutować o odsłonie trzeciej zatytułowanej Żywy czy Martwy? Film z serii na noże. To te tytuły po polsku brzmią absurdalnie, chociaż to A Knives Out Mystery cały czas funkcjonuje. Ja w ogóle tego nie rozumiem, ale to już zostawmy. A po angielsku tytuł tegoż filmu brzmi Wake Up Dead Man. No i to jest trzecia odsłona serii zapoczątkowanej filmem na noże, serii Ryana Johnsona z jego scenariuszem z pod jego ręki reżyserskiej. No i jak pewnie fani tejże serii wiedzą, no to jest to seria z konwencji Houdanyt. Taka wariacja na temat Agaty Christie, tylko, że zamiast, nie wiem, Herculesa Poirot. Mamy y, y, detektywa Benoit Blanka y, w kreacji Daniela Krega. No i y, był na noże było świetnie przyjętym filmem. Szklana cebula o, tak dyskusyjnie, nie wiem jak wy wspominacie w ogóle drugą odsłonę na noże. Ja nic nie pamiętam z tego filmu, poza jakimiś kolorowymi obrazkami kompletnie nic, więc to też bardzo dużo mówi chyba o jakości tej produkcji, bo pierwszy film jakoś tam zostawił we mnie pewien ślad i nawet teraz oglądając Żywy czy Martwy, to chciałam sobie wrócić do tej pierwszej odsłony, nie było czasu, ale cebula o rany... Ja poza tym, że to był bardzo pandemiczny film, bo on bardzo mocno dotykał tematu pandemii, bo ze względu na to, kiedy był tworzony i tak dalej, oraz poza jednym, powiedzmy, memicznym reakcją, czy powiedzmy takim memicznym fragmentem filmu, gdzie Brad Blanc mówi, że coś jest tak durne, że to nie jest genialne, mm -hmm. to jest po prostu durne, to też szczerze mówiąc niewiele pamiętam. Znaczy ja pamiętam, że była Mona Lisa, tak. Kwestia związana z tym, ekscentryczny miliony i inne tego typu rzeczy. Wybuch. Tak, wybuch, ale poza tym nie. I, I rzeczywiście ta pierwsza część, ta, która zrobiła taki efekt naprawdę, wow, jeśli tak to można powiedzieć, no to to, to jest, to jest prędzej. I też niestety, tak jak Bogusia, no nie miałem za bardzo czasu na rewatch, a powiem szczerze, że obie części trochę, mimo wszystko, mnie e, kusiły. Ale powiem ci, powiem wam chłopacy, że generalnie to tak wydaje mi się, że te późniejsze części na noże nie mają już w sobie tego elementu zaskoczenia. Dlatego sądzę, że ten pierwszy film tak bardzo nam się wbił w pamięć, bo to jednak było coś świeżego, odkrywczego. No, cebula była... No, T trochę tendencja spadkowa, bo dotykała nieco innych tematów, ale na całe szczęście ten Żywy czy Martwy jest powrotem na te właściwe tory i wielu recenzentów punktuje go jako ten najlepszy film z serii. Jestem bardzo ciekawa, jak my się tutaj opowiemy w tej ocenie. Znaczy ja jestem, to, to ja już mogę zapowiedzieć swoją opinię, bo moim zdaniem on jest jest mocno inny niż pierwsza część ale w tej prawda. swojej inności jest rewelacyjny więc, więc tutaj, tutaj no, będzie, będzie o czym rozmawiać tak zdecydowanie y, ja bym na razie się nie zdradzał z opinią to sobie U. w trakcie dyskusji y, będziemy, będziemy właśnie rozmawiać jak to wszystko wypada y, nie będę was pytał już o Rajana Johnsona bo o tym sobie trochę rozmawialiśmy z tego co pamiętam przy tym podcaście 3 lata temu no bo w zasadzie ten trzon twórczy, czyli Ryan Johnson i Daniel Craig pozostali na swoich miejscach. No a te filmy słyną też od już pierwszego odcinka, że się tak wyrażę, pierwszego filmu z gwiazdorskiej obsady wykreowanej na zasadzie tego takiego gwiazdozbioru prawdziwego mhm. można powiedzieć. No i inaczej jest tutaj w Wake Up Dead Man. No i w sumie, zanim wejdziemy w samą zagadkę, no to zahaczę Was właśnie o, ten, o tę ekipę aktorską. Jak Wam się dobór tutaj tych nazwisk spodobał? No bo w sumie to, jak patrzę na ten casting, on też jest mocno inny na przykład, jak się spojrzy chociażby na poprzedni film na Szklaną Cebulę. Także czekaliście właśnie, widząc tę ekipę aktorską? Ona was zachęcała do seansu, czy niekoniecznie? Ja mogę powiedzieć ze swojej strony, że nie śledziłem tego filmu. Znaczy się, kiedy wiedziałem, że będzie następna część i ona pojawi się w grudniu y, y, u nas, w naszym kraju, to jakby stwierdziłem, ja to obejrzę. Oczywiście, że to obejrzę. E, jakby twórczość Rana Johnsona, to, to jest to jest, moje moje, moje, wyczekiwane zawsze święta, jeśli tak to mogę powiedzieć, ale nie wchodziłem w głębie Znaczy się, nie, nie, nie patrzyłem, o czym jest ten film, e, kto tam dokładnie gra, żeby w pewien sposób na świeżo to podejść. I kiedy zacząłem sobie oglądać ten tytuł, to oczywiście mamy e, Joseph Brolina, który po raz kolejny udowadnia, że jest fenomenalnym aktorem. Mamy najlepszą wersję Quelli Demon, czyli Glenn Close, e, <śmiech> która e, Znaczy, jak większość aktorów, czy prawie wszyscy aktorzy, którzy skradają każdą sekundę, każdą minutę, którą mają na ekranie, bo Andrew Scott, który e, również jest przecież e, bardzo znany, chociaż może nie w takim pełnym głównej lidze pierwszej, ale fani kina, kina brytyjskiego, czy seriali oczywiście go docenią. Nawet Jeremy Renner, który e, jeszcze przed niestety swoim wypadkiem zdążył zahaczyć, ale jest jedna rzecz. Jedna rzecz, którą ja muszę zaznaczyć, która często się pojawiała w jakichś tam recenzjach, opiniach itd., i tak dalej, i z którą częściowo się zgadzam. Jestem absolutnie już teraz castingowo zachwycony, że Daniel Craig, który znów no, jest, jest, jest, jest stworzony do tej roli, trafił na w cudzysłowie godnego rywala w postaci Josh'a O'Connor'a. Który już w zeszłym roku, czyli 2024, znaczy względem yy, dzisiejszego filmu, zagrał w rewelacyjnych Challengers i w mm -hmm, tak. obu tych filmach absolutnie moim zdaniem rozwala system, bo to co tutaj dostajemy w jego wykonaniu... On momentami moim zdaniem Daniela Craiga przyćmiewa, ale w taki dobry sposób. Znaczy się kreacja tych dwóch postaci i ich, ich jakby powiedzmy relacja na ekranie jest rewelacyjna i Josh O'Connor jakby no imponuje mi. Naprawdę mam ochotę przejrzeć jego filmografię i, i bardziej zagłębić się w to, co on nam dał, bo jest to... Jest to coś niesamowitego i znów każdy element, nawet aktorzy, nawet Mila Kunis, która gdzieś tam się wkrada na drugi plan, wszyscy robią swoją robotę rewelacyjnie i, no i jestem zachwycony castingiem w tym filmie, po prostu. No to ja bardzo czekałam na ten film i ja jestem w tej grupie widzów, którzy śledzili praktycznie wszystkie informacje, które dotyczyły, dotyczyły tej produkcji. I jednym właśnie z takich najlepszych elementów całej tej machiny pr przedpremierowej, to były właśnie kolejne ogłoszenia, jeśli chodzi o casting, bo o ile na przykład właśnie takie nazwiska, jak Glenn Close, czy Josh Brolin, no to są już takie pewniaki, jeśli chodzi o te jakościowe kino, jakościowe dowożenie swoich ról, no to na przykład taki Jeremy Renner był dla mnie sporym zaskoczeniem. Ja w ogóle jakoś tak pamiętałam ten czas jego wypadku i bardzo się zdziwiłam, że widzę go na ekranie. To znaczy... A to sprawdziłem ten... w ogóle tak z ciekawości, to już jest powypadkowa jego rola. To jest jego, jego pierwszy występ tak jest. od wypadku, także to też jest okay. ciekawe, że on wraca właśnie u Johnsona na, na wielki ekran mm -hmm. tak naprawdę. Tak, wraca u, jo u Johnsona po raz kolejny, bo przecież w Cebuli był wspomniany y, jako naklejka na butelce ostrego sosu, więc <laughs> tak. to jest w ogóle też coś, coś przyzabawnego, że, że, że tutaj powraca ciałem y, i, i nie tylko duchem. Je, ja w przeciwieństwie do ciebie, Sef, trochę jestem jednak rozczarowana y, tym drugim planem, ponieważ mam wrażenie, że nie wszyscy aktorzy dostają tutaj y, możliwość zaprezentowania całego swojego wachlarzu umiejętności i piję tutaj szczególnie właśnie do Andrew Scotta, który jest aktorem znakomitym i y, y, y bardzo chętnie obejrzałabym więcej scen z jego udziałem, y, na przykład samo budowanie fosy albo właśnie jakieś tam przedziwne, przedziwne sytuacje, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo szalony bohater, ten pisarz Lee jest rzeczywiście totalnie odklejony i Scott jakoś Fajnie się wpasowuje, wpasowuje w to wszystko. O Danielu Kregu nie trzeba właściwie tutaj mówić, bo pomimo tego, iż jest on centrum całego tego filmu, ta postać Benua Blanka, to jest coś, co buduje nam praktycznie całą tę serię. No on jest kapitalny zawsze nie? i tak jakoś czuć, czuć pewną lekkość w tym, w jaki sposób Craig tutaj się pojawia i istnieje na ekranie. Bardzo mocno jest już zespolony z tym bohaterem i widać, że mm, mocno sprawiają mu frajdę pewne sytuacje i jakieś takie odrobinkę przerysowywanie tego swojego bohatera. No ale tak, Josh O'Connor to jest zdecydowanie serce tego filmu i gorąco zachęcam do tego, żebyście zapoznali się z jego filmowym dorobkiem, bo na przykład ten miniony rok 2025 no to dla Josha O'Connor'a był naprawdę świetny, bo dostaliśmy cztery doskonałe filmy z jego udziałem. No i myślę, że jest to naprawdę bardzo ciekawy aktor, który ma takie swoje charakterystyczne elementy. On prezentuje zupełnie inną wrażliwość połączoną niekiedy z takim lekkim cwaniactwem, ale zawsze w tych jego kreatówkach jest właśnie pewien rodzaj, pewien rodzaj ciepła i pewien rodzaj tajemnicy i tak pełna zgoda Josh rzeczywiście przyćmiewa tutaj w niektórych momentach Daniela Craig'a, więc to są naprawdę takie aktorskie wyścigi, bo i Glenn Close przecież i Josh Brolin no to tutaj no, absolutna aktorska topka i tutaj wspinają się naprawdę na szczyty swoich możliwości, więc ja nie wiem jak to się Johnsonowi udaje, że nie dość, że perfekcyjnie trafia w tych aktorów, to jeszcze potrafi ich tak odpowiednio poprowadzić, żeby rzeczywiście budowali yy, fajnych bohaterów, a w przypadku konkretnie tego filmu jest to istotne, bo mamy tutaj nieco mniej karykatury niż w Cebuli i ci bohaterowie są rzeczywiście takimi postaciami z krwi i kości, co akurat w tej opowieści jest wydaje mi się bardzo ważne. A czy to Ja w sumie trochę będę pomiędzy wami, bo z jednej strony ja rozumiem Bogusia to co mówisz, bo na przykład Kasus Andrew Scott'a to jest chyba jeden z takich motywów, które są najczęściej przywoływane jako trochę niewykorzystany potencjał, ale... Ale Kerry Washington też na przykład ma bardzo mało scen, a to jest też świetna aktorka. Tak, ale właśnie ja mhm. trochę chciałem powiedzieć o tym, że mam wrażenie, że to wynika trochę z oczekiwań co do tego, że jak widzimy tak, takie nazwisko jak Andrew Scott na ekranie, no to się spodziewamy, czy Dokładnie. gdzieś tam zakładamy, że będzie go więcej, a moim zdaniem właśnie cała siła tego castingu polega na tym, że nad tym gwiazdozbiorem Johnson doskonale panuje. I mm -hmm. wydaje mi się, że to jest w ogóle największa siła całej tej serii, bo nawet w Cebuli, ja pamiętam, że tam też to działało, pomimo tego, że tam ten dobór aktorów był zupełnie w innym kluczu, nie? no bo tam ten film był też skrajnie inny jakby stylistycznie i od pierwszej, i od trzeciej odsłony, ale tam też to było wyczuwalne, że Johnson dobrze sobie y, tych aktorów układa i tutaj miałem to samo poczucie, że nawet jeżeli y, właśnie niektórzy są na mm, gdzieś tam drugim, czy, czy trochę trzecim planie, nie? bo taką rolą też jest e, kreacja Kaylee Spie Spie Spie Spenny, e, mhm. e, którą też ja bardzo lubię, bo mam wrażenie, że ona w sumie dosyć mądrze, jak na tak też młodą aktorkę dobiera sobie rolę. Mądrze, ale też interesująco, bo, bo te wybory są e, przeróżne tak naprawdę i ambitniejsze i e, bardziej rozrywkowe, ale e, ja trochę miałem poczucie właśnie że to, to nie jest tak, że ci aktorzy czy aktorki nie mają co grać albo że są jakimś tam tłem tylko po prostu, że przy tym rodzaju historii która jest tak bardzo skupiona na poniekąd bohaterze zbiorowym co w tym filmie szczególnie mocno jest widoczne, no bo w zasadzie my mamy tych, tego wielebnego i jego trzutkę, nie, mhm. która jest takim trochę bo bohaterem zbiorowym, to wydaje mi się, że właśnie ty, tak ta, ten gwiazdozbiór, że się będę trzymał tego swojego porównania, musiał być poukładany, żeby nie było tak, że nagle ktoś zacznie nam tutaj za bardzo mocno wiecie, odjeżdżać, wybijać mhm. się na pierwszy plan i wydaje mi się, że to też powoduje, że w zasadzie ta Trójka męska, ja bym powiedział, czyli Daniel Craig jako Benoit Blanc, Josh O'Connor jako Jude Duplen City i właśnie nasz pastor Jefferson Wicks w kreacji Josha Brulina oni się tak wybijają, no bo oni mają być właśnie tymi twardymi charakterami, które będą charyzmatyczne i które gdzieś tam będą skupiać na sobie uwagę w różny sposób, oczywiście każda z tych postaci, ale tak jak mówię, no wy Wydaje mi się, że to jest totalnie nieprzypadkowe, nie? że, że tutaj e, czasem nawet właśnie ta, ta, ta, takie nazwisko jak Andrew Scott e, musi trochę e, po, powściągnąć może A, swoje, ja mam... wiecie, e, chęci do brylowania, nie? Ja bym jeszcze dodał jedną rzecz, bo, bo gdybyśmy się kierowali takim kluczem, no to ten film musiałby trwać 4 godziny, żeby każdy to też, pierwszoligowy no. aktor, a poza tym może, może dla nich to są takie pewnego rodzaju ferie, to jest taki odpoczynek, to nie, nie muszę aż tak bardzo się skupiać, bo to nie ja jestem tym głównym aktorem, więc no też pamiętajmy, że znane nazwiska mogą grać w czymś mniejszym, w mniejszych rulkach, i, i to nie musi być zawsze e, pierwsza rola, więc znaczy ja bym chciał częściej, żebyśmy mogli tak narzekać, że o, taki znany aktor gra drugoplanową rolę. No jakby super by było, tak? Więc, więc jakby też nie, nie popadałbym w takie, że oj, za, za, za niskie progi dla tego człowieka. No bez przesady. Wiedział na co się pisze, więc to też nie popadajmy w taką przesadę. Znaczy wiecie, to pewnie wynika bardzo mocno z tego, że przedstawianie tego filmu w kategorii kina kryminalnego ustawia nam już totalnie te oczekiwania, bo w takich fabułach mamy bardzo często użyte sceny, wszelkiego rodzaju przesłuchań, zbierania informacji i tak dalej, i tak dalej. Więc w tym kontekście tutaj aż się prosi, żeby zbudować właśnie taką, taką narrację nastawioną na to, że każdy z tych bohaterów coś tam powie indywidualnie. Ja doskonale sobie też jestem w stanie wytłumaczyć to, że takie duże nazwiska decydują się nawet na małe epizody i to chyba wynika z faktu, że Ryan Johnson ma już gdzieś tam ustawioną Pozycję, jest rzeczywiście docenionym twórcą i, i też pewnego rodzaju znacznikiem jakości pod kątem scenariusza. Chociaż faktycznie ja trochę jednak jest mi smutno, kiedy, kiedy widzę Andrew Scotta na ekranie tak, w tak małych ilościach, bo wiem, że po prostu mógłby tutaj, mógłby tutaj trochę poszaleć, ale, ale też, też doceniam fakt, że w ogóle się pojawił i, i że ta jego postać, pomimo właśnie tej, tego bycia gdzieś tam, na drugim lub trzecim planie, to mimo wszystko jest charakterystyczne. To też jest dobry test dla aktora, nie? Jak zbudować mhm. z takiego małego właśnie epizodziku, wyrazistego bohatera i to takiego bohatera, w którego my jako widzowie będziemy w stanie uwierzyć, nie? Bo tutaj każdy, praktycznie z, ka każda składowa tej trzutki to są osoby, które moglibyśmy mimo wszystko scharakteryzować, więc na tym chyba polega e, cała siła tego scenariusza, który Ryan Johnson sobie tutaj stworzył w oparciu o klasyczne literackie kryminały. No dobra, no to jak opowiadaliśmy trochę o ekipie aktorskiej to pewnie wrócimy jeszcze do jakichś konkretnych nazwisk trochę przy okazji fabuły, jak w nią wejdziemy, ale czy któreś z was może się pokusiło o nakreślenie tutaj punktu wyjścia do naszego, naszej trzeciej odsłony przygód Benua Blanka? Jest morderstwo i wiadomo kto zabił, koniec <laughs> znaczy, jakby, ja, ja, ja bym powiedział, że to jest, no, no dobrze, no to to ja mogę spróbować swoje siły, ponieważ... Um... Dajesz, Stef. Dobrze, spróbujmy. E, mamy generalnie historię związaną z kościołem, z małą parafią w Stanach Zjednoczonych, dokładnie rzecz mówiąc na wschodnim wybrzeżu, do której wysłany zostaje wielepny Jude Duplantisi, młody ksiądz, który jest pełen wiary, ducha, chęci, działania i który spotyka się z miejscową szychą, niejakim jego eminencją Jeffersonem Wixem, który dosłownie niemal żelazną ręką rządzi swoją parafią, przez co jest to bardzo zamknięta społeczność, niewielka społeczność, której wytrwają tylko najbardziej wierni jego, powiedzmy, parafianie, którzy są z różnych ścieżek swojego życia. No i na początku tak naprawdę tego filmu obserwujemy trochę... Ojca Mateusza, wersji amerykańskiej, jeśli tak to mogę powiedzieć, ponieważ mamy podejście, jak właściwie należy zarządzać parafią, jak należy podchodzić do parafiant, jaka jest? Czym jest tak naprawdę wiara? Do momentu, kiedy wchodzi nam oczywiście buonad Blanc, ponieważ okazuje się, że nasz Jefferson Wix zostaje zamordowany w czasie wielkiego piątku. No i rozpoczyna się zagadka, kto zabił, dlaczego zabił, o co właściwie w tym wszystkim chodzi i to nie będzie wielkim zaskoczeniem, tak jak to było w poprzednich częściach, nic nie jest oczywiste, jedna zagadka prowadzi do dwóch, trzech kolejnych i przez cały nasz film przede wszystkim... Chociaż ja się z tym nie zgadzam, co co teraz powiem, z, podążamy krokami naszego detektywa i młodego księdza, żeby dowiedzieć się, kto właściwie zabił Jeffersona Wixa. No i bardzo ładnie streściłeś, e, Sef, e, fabułę, no bo w sumie to, to jest pewien klucz, żeby gdzieś tam złapać ten klimat, bo właśnie niczym w powieściach Agaty Christie to jest zawsze określony enturaż dla tego morderstwa, nie? Tak jak mieliśmy w pierwszym na noże ten rodzinny zlot, w drugim tę wyspę jakiegoś tam obrzydliwie bogatego milionera, tak tutaj mamy skromną, małą parafię na wschodnim wybrzeżu. No i tematem dla odmiany jest właśnie między innymi, bo tutaj oczywiście wątków i, i różnych nie jest dużo, ale jest religia, ale oprócz tej religii to ja was jeszcze zahaczę trochę może nietypowo na początek, ale czy wy nie mieliście trochę wajbu przy tej odsłonie, że tutaj Ryan Johnson trochę idzie w kierunku powiedziałbym grozy, czy jakiejś takiej tak. klasycznej grozy, bo po, po, pomijam już to, że, że tutaj Edgar Allan Poe jest wielokrotnie cytowany, ale ja trochę miałem poczucie, jak oglądałem ten film, że Ryan Johnson pozazdrościł Kennethowi Branachowi duchów w Wenecji i postanowił <laughs> zrobić też właśnie swój horror, powiedziałbym taki trochę gotycki i, i się trochę bawi tym motywem. I nie idzie aż tak mocno w horror, może jak właśnie to Branach zrobił w przypadku Duchów w Wenecji, ale ja miałem cały czas nieodparte wrażenie, że, że z czymś takim flirtujemy. Jak się na to zapatrujecie? Jak dla mnie to jest taki powiedziałbym hołd, może nie tyle, nie nazwałbym, że ten film jest w jakimś tam sporej części horrorem, ale jest tutaj dużo elementów wykorzystywania tej konwencji, tych, tych zabiegów, nawet jumpscarów, bo pojawiają się mhm. one, jako podkreślenie tego, co dzieje się w bohaterach, co dzieje się między bohaterami i biorąc też pod uwagę wy jest to sprawne wykorzystanie lokacji, no bo mamy mhm. do czynienia z małą społecznością, e, motywami religijnymi, mnóstwo lasów dookoła i tak dalej i to, to, to jak najbardziej jest sprawnie wykorzystywane i tak jak wiele rzeczy wydaje mi się w tym filmie, jest to bardzo dobrze wplecione. Znaczy się, to nie jest tak, że tak jak ktoś jak ja boi się horrorów i nie lubi horrorów, generalnie że to nie obejrze tego filmu, ale jest to dobrze skonstruowane. Nie powiedziałbym, że to jest w części horror, absolutnie nie, mhm. ale te elementy, te, te, te kawałeczki jak najbardziej są tutaj widoczne i one są sensownie użyte, jeśli tak to mogę nazwać. Znaczy z jednej strony to jest hołd, owszem, zgodzę się z tym, co powiedziałeś, ale y, jednocześnie uważam, że wszystkie te elementy około horrorowe i to w, takie wprost nawiązanie do gotyku, y, to jest składowa budowana napięcia w tym filmie, mhm. bo tak. ja... Y, bardzo intensywnie przypatrywałam się tym lokacjom i przez wiele chwil, wiele momentów miałam takie uczucie jakiegoś uwięzienia tych bohaterów, przygniecenia przez tą ogromną, przez ten ogromny kościół, przez to właśnie takie miejsce, które powinno być przyjazne, a jednak nie jest, bo przecież zdarzają się tam takie sytuacje, kiedy przy ołtarzu robi się ciemno i faktycznie nasi bohaterowie jakby wypływali z tego mroku. Z drugiej strony mamy też fantastyczne udźwiękowienie w tym filmie. Ja go oglądałam na słuchawkach i naprawdę byłam bardzo zaskoczona tym, że praktycznie było słychać wszystko, co też dodatkowo potęgowało mi uczucie jakiejś takiej podskórnej niepewności, jakiegoś nieuzasadnionego strachu, no bo przecież wiecie, wszystkie te dźwięki skrzypiącej podłogi, chrzęst liści, szelest wiatru, odgłosy burzy, no to to wszystko buduje nam jakieś takie poczucie zagrożenia i jakąś nieuchronność czegoś, co powinno nastąpić i nastąp, następuje, bo przecież ta zbrodnia się wydarza. Poza tym tutaj też cały ten element związany z tym zmartwychwstaniem, to na, nawiązanie do Edgara Alana Poe jest jak najbardziej tutaj czytelne, bo przecież Poe w swojej twórczości bardzo często powoływał się na e, obawę przed zakopaniem tak, za żywcem. żywcem, no dokładnie. Dokładnie, tak, tak. tak. I tutaj dostajemy przecież właśnie, właśnie taką Em, ta, ta, taką niteczkę fabularną i jeszcze wam, jeszcze wam tylko też y, takie, takie przemyślenie rzucę, bo w przypadku tego filmu bardzo mocno czuć ten zapach brytyjskiej prowincji, niby jesteśmy w Nowym Jorku, ale jednak tutaj te nawiązania z kryminałami Agaty Christie jak najbardziej są, są widoczne y, i chyba w żadnym z w tych filmów nie czułam tego tak bardzo jak teraz, ale tu też całe budowanie tej historii, z jednej strony właśnie na tym wątku plebanii, czyli takiego odciętego od zewnętrznego świata miejsca, no i ta zagadka zamkniętego pokoju. To jest też coś takiego, co wydaje mi się mega fascynującym i też od zawsze odczytywałam ten motyw jako coś związanego z grozą, no bo to jest naprawdę przerażające, że osoba w, dosłownie zamknięta w pokoju nagle zostaje zabita przez kogoś, przez coś, w jaki sposób. No to, to, to jest coś, co naprawdę wydaje mi się bardzo, bardzo ciekawe. Ta, ta, ten cały motyw zbrodni nie do rozwiązania, a jednocześnie też to jest bardzo karkołomny projekt, bo ta tajemnica zamkniętego pokoju to jeden z najtrudniejszych kryminalnych tropów. Ta konstrukcja musi być rozpisana dobrze, żeby to zadziałało i bardzo się cieszę, że Johnsonowi udało się wygrać tę potyczkę, bo mhm. miałam pewne obawy, jak zobaczyłam, w którym kierunku to idzie i trochę poczytałam, na jakich autorach Johnson się wzorował i jakie nazwiska przywoływał, to tak pomyślałam sobie, że no, żebyśmy tylko z tego nie zrobili jakiegoś kuriozum. Okazuje się, że, że wypada to, to, to, to naprawdę dobrze. Ten horror jeszcze też pojawia się w innych elementach, bo y, cała ta scena z roztopionymi zwłokami. Tak, tak, tam, tak, tak. Wiecie, A, w pi między innymi piłem. Ja pierniczę, przecież to jest coś absolutnie absolutnie cudownego. Jak często, hej, jak często widzicie w kinie taką, taką scenę i to do Właśnie w takim kinie kryminalnym, gdzie tak klasyczne opowieści detektywistyczne są często utożsamiane właśnie z taką czystą zbrodnią. nie? To wszystko jest w białych rękawiczkach i tak gdzieś tam poza kadrem. Nie? A tutaj bach, dostajemy roztopiony szkielet i w ogóle powracającego z zagrobu trupa, więc hej, jest naprawdę przerażająco. No dobrze, to przejdźmy trochę do tej fabuły. no bo Cała ta opowieść jest skonstruowana dosyć specyficznie, no bo oczywiście śledztwo to jest ważny już moment w tym filmie, czy początek tego śledztwa, ale on wcale nie przychodzi tak szybko, bo my z jednej strony, kiedy pojawiamy się z na parafii wielebnego Wixa, no to... Po pierwsze, poznajemy trochę przeszłość tej parafii, która jest bardzo ważna i w takiej ikonografii, tej współczesnej parafii, i w, dla samego Wixa, i dla tej społeczności lokalnej. A z drugiej strony, poznajemy właśnie całą tę trzutkę parafian. Trzutkę, która jawi, a przynajmniej mi się jawiła, tak, jako w zasadzie taka trochę quasi. Sekta, nie? że widać, mm -hmm. że cała ta grupa to nie jest tylko po prostu taka grupka wiernych, która no przychodzi co niedzielę do kościoła i tyle, tylko widać, że oni trochę działają właśnie jako taka grupa, która w tego Jeffersona Wixa jest zapatrzona niczym w jakiegoś guru, który ma im zapewnić no różne dobra, czy to doczesne, czy w przyszłe i czasem, nie wiem, też materialne nawet i to jest o tyle interesująco pisane, że to wszystko będzie miało konsekwencje i jak Wam się podobała w zasadzie ta cała pierwsza część tego filmu, ta podbudowa, przyjazd Judah na, na parafię, odkrywanie tajemnic parafii i budowanie właśnie tej, tej grupki. Czy, czy dla Was to było intrygujące? No bo wiecie, tutaj mamy w sumie bardzo dużo różnych motywów i przecież mamy ten motyw takiej jakiejś tam świętej grześnicy, która przeklina kościół yy, yy, wielebnego wiksa yy, gdzieś tam w przeszłości i mamy właśnie yy, różne te połamane osoby, które yy, w wierze czasem z czystymi intencjami, a czasem bardzo instrumentalnie yy, chcą nie wiem, wykorzystać yy, wiarę czy, czy nie wiem, jakąś boską interwencję dla, dla swoich celów jak wam się to podobało? Znaczy, jak teraz zadawałeś to pytanie, to momentalnie przyszło mi do głowy, jak um, mniej więcej rok temu omawialiśmy, nie w tym gronie, ale w ramach konglomeratu, omawialiśmy moim zdaniem najlepszą premierę 2025 roku, czyli Grzesznicy. I mhm. tam miałem praktycznie do powiedzenia to samo, co teraz. Mianowicie bardzo podoba mi się, jak długo, ale porządnie je, znaczy długo i porządnie jest robione wprowadzenie do tego całego filmu. To jest tak naprawdę uh -huh. prolog. Pierwsze 25-30 minut e, jest opowiedzeniem tej historii, jest podbudowaniem tego wszystkiego i ja się absolutnie mogę być... Jestem przekonany, że niektórzy zaczęli sobie zadawać pytanie, no dobra, zaraz, ale ja tutaj przyszedłem dla Daniela Craig'a, gdzie on właściwie jest. <ścoughs> Tylko właśnie tutaj już na tym etapie wychodzi to, co uwielbiam u Riana Johnsona i mam nadzieję, że to się nigdy u niego nie zmieni, czyli dopracowanie jego filmów. Bo wszystko, co dostajemy przez te pierwsze 25-30 minut, później jest potrzebne, jest istotne, łączy się, a też jest prezentowanym nam w niesamowicie płynny i wciągający sposób. I, I gdyby na przykład nagle się okazało, że Daniel Kirch się w ogóle w tym filmie nie pojawia i cała reszta historii to jest tak naprawdę dramat y, religijny, jeśli tak to mogę nazwać, y, dziejący się... Y, w małym kościele w Stanach Zjednoczonych i, i po prostu mielibyśmy takie Boże Ciało wersja amerykańska, nie, ma, nie byłoby tam mnie problemu. Jakby cały ten intro, całe to wprowadzenie jest już budowaniem tej tajemnicy bez jeszcze teoretycznie tajemnicy. Znaczy się, my wiemy, że tam będzie morderstwo, bo to od samego początku jest powiedziane, ale same te relacje, to wszystko jest pięknym prologiem. Ja po prostu jestem zachwycony, jak to jest dopracowane, nawet jeżeli powiedzmy jakoś, no po prostu nie, nie umiem nie zachwycać się tym, kiedy widzę dobrze zrealizowany film, w tym przypadku jeżeli mówimy o prologu, po prostu. Prolog jest naprawdę bardzo dobrym elementem całego tego filmu i ja nawet nie miałam problemu z tym, że Blank jest bardzo mocno tak wycofany gdzieś tam z tyłu, praktycznie, praktycznie rzecz biorąc nie ma go przez te pierwszych 40 minut, bo od samego praktycznie początku dałam się porwać tej historii, z tego względu, że ci bohaterowie, pomijając ojca Dżada, bo jest on jakby no, główną postacią, centralną postacią całej tej historii, ale oni wydali mi się na tyle ciekawymi jednostkami, bo miałam gdzieś podskórnie tak, takie przemyślenia, że coś jest z nimi nie tak, że są taką grupą, być może desperatów, którzy z jakiegoś powodu uchwycili się właśnie tego całego sekciarskiego wajbu wspólnoty Wiksa, i bardzo byłam ciekawa właśnie ich motywacji, bo wiadomo, że w przypadku takich opowieści o zamkniętych środowiskach i o małych społecznościach, to bardzo często istotnym elementem jest ta fasadowość, więc wydawało mi się już na etapie samego startu tej historii, że pod całą tą idealną yy, przykrywką musi się kryć jakaś, jakaś tajemnica. To oczywiście procentuje później, bo żebyśmy się mocno zaangażowali w historię i żebyśmy mogli prowadzić razem z bohaterami to dochodzenie, to my musimy znać tych ludzi. Jakaś, jakiś fundament musi być zbudowany, żebyśmy w stanie byli sobie wytłumaczyć ich motywacje, zaczęli się zastanawiać, kto chciał, dlaczego i tak dalej, ale jednocześnie m, bardzo istotnym elementem całej tej fabuły wydaje mi się to, że nie jest to tak do końca kryminał, tylko jest to bardziej taka Yy, opowiastka detektywistyczna. No to kontrowersyjna detektywistyczna. Tak, z tego powodu, że mamy tutaj bardzo duży nacisk położony jednak na ludzi, nie? Na ten aspekt ludzki, na ten czynnik ludzki. Tutaj ta zagadka właściwie mogłaby być tak nie do końca obecna, bo same te spięcia pomiędzy bohaterami, to w jaki sposób oni z sobą rozmawiają, no to jest już jakaś tam dość duża wartość całej tej, całej tej opowieści. Nie? Wiesz co, Bogusia, to... ja, ja, ja powiem, ty, ty zaczęłaś, co ja jeszcze bardziej podciągnę, bo dla mnie w całym tym filmie, po, w trakcie i po skończeniu sensu, zagadka w pewnym momencie była takim dodatkiem, była, była bardzo Prawda? rzeczą drugorzędną, bo tak jest. zupełnie coś, czego się nie spodziewałem, wyszło na pierwszy plan, o czym za chwilę. Więc, mhm. więc ja się całkowicie zgadzam z tobą. Znaczy, tutaj ja podbiję też to, co wymówicie bo jak ja zacząłem oglądać ten film, też widząc, że on ma tam te 2,20 chyba. Nie czuć tego. To, to właśnie trochę miałem obawy, no bo ja ogólnie naprawdę uważam, że współczesne kino jest co do zasady za długie. I, i, I często jest to po prostu nieuzasadnione niczym. I co prawda, no jakby mam zaufanie do Johnsona, więc jakby nie miałem jakichś większych obaw, ale, ale no i tak zastanawiałem się, jak tym bardziej, wiecie, na tego rodzaju y, historię, czyli, czyli zagadkę kryminalną w takim oldschoolowym stylu. Ale ten prolog jest świetny. I mhm. ja mam wrażenie, że y, tutaj też y, on dlatego tak dobrze działa, że y, chyba najlepiej, przynajmniej ja tak y, to odczuwałem i też nie wiem na ile podobnie, y, ze wszystkich tych trzech odsłon y, serii Na Noże, Mam wrażenie, że udało się Johnsonowi wykreować od początku bardzo niejednoznaczne postaci, bo w tych wcześniejszych filmach to było tak bardziej klasycznie, w tym sensie, że tam była raczej grupa ludzi taka gdzie nikogo, można powiedzieć, się nie podejrzewało, czy nikt nie był oczywistym mordercą na, na początku i dopiero stopniowo w toku śledztwa zaczynały wychodzić, wiecie, te wszystkie m, zaszłości, niesnaski pomiędzy bohaterami, jakieś gierki, układy, układziki itd., itd. A tutaj jest to trochę poprowadzone inaczej właśnie od początku, dzięki tej podbudowie. No bo z jednej strony mamy m, tę tajemnicę z przeszłości, która jest... M, jak się zdaje cały czas istotnym motorem napędowym dla wielebnego Wixa a z drugiej strony mamy całą tę y, grupkę tych jego wyznawców, która jest y, no, bardzo niejednoznaczna w tym sensie, że my widzimy, że to jest grupa totalnie połamanych postaci i ja się trochę zastanawiałem co Johnson z tym zrobi? No bo wiecie, to, to uh -huh. też y, y, dla mnie było intrygujące w tym kontekście, że Wix jako postać, on jest tyleż charyzmaty, charyzmatyczny, no co on nie jest jakimś sympatycznym czy empatycznym <głos> gościem. nie? On tam tą swoją trzutką i tą swoją parafią to y, powiedziałbym, że zarządza y, bardzo twardą ręką. No ale z drugiej strony no widzimy, że coś tych wszystkich ludzi do niego przyciągnęło I, i to był dla mnie super patent, bo od początku ja miałem takie zaburzone proporcje, że niby mamy tutaj zagadkę tego zamkniętego pokoju, gdzie w domyśle to praktycznie rzecz biorąc mordercy w ogóle nie ma, ale z drugiej strony to dla mnie... Udało się przez ten prolog wykreować taki klimat, że ja miałem wrażenie, że tutaj wszyscy są podejrzani, że w zasadzie to każdy miał już na tym etapie, wiecie, kiedy dochodzi do morderstwa, to ja miałem poczucie, że w zasadzie każdy tu ma jakieś motywacje, aby wielebnego Wixa sprzątnąć. I to było też jakby zadziwiająco świeże, nie? Nawet na, na tle tych wcześniejszych odsłon tego cyklu, nie? Bo, bo wiecie, bo my tutaj cały czas mówimy, że kryminał, detektyw, to tamto, ale tak naprawdę to jakby rozebrać ten film na tematyczne, składowe, to tutaj moglibyśmy z całej tej konstrukcji wyłonić nawet cztery gatunki, bo z jednej strony mamy właśnie ten wspomniany kryminał, mamy kino religijne, mhm. mamy Mamy dramat społeczny i mamy kino polityczne i tak, te, każda, tak. każdy z tych tak. elementów jest z jednej strony bardzo czytelny i bardzo wyraźny i też świeży pod takim kątem, że mówi coś, coś ciekawego na temat y, właśnie religii, y, sekciarstwa, y, oczekiwania na odkupienie, a jednocześnie to wszystko tworzy taką zwartą, ciekawą fabułę, w której ten Benoit Blanc jest takim lustrem, w którym odbijają się wszystkie te gatunkowe schematy. To jest przepiękne, bo tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o ten jego popisowy szachmat. Nie? W pewnym momencie tam robi taką przemowę, że teraz jak rozwiążę zagadkę, to stanę przed wami i wszystko wam opowiem, wytłumaczę, będzie szachmat i moje będzie na górze. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o prawdziwe, ludzkie dramatyczne i chodzi o bardzo klarowną opowieść o tak jak Jerry to słusznie powiedziałeś, złamanych ludziach, o takich desperatach, o takich ludziach, którzy się chwytają wszystkiego, ponieważ czekają na odkupienie, czekają na kogoś, kto ich poprowadzi, wytłumaczy im świat, nakieruje odpowiednio, bo sami są bardzo zgorzkniałymi i właśnie trochę przegranymi osobami i nie potrafią znaleźć sensu w swoim życiu. Nie? Mają słabości, mają dziwactwa, są egoistyczni. Są zazdrośni, ale jednocześnie siłą całej tej fabuły jest skonfrontowany z nimi ojciec Jad, który udowadnia, że tak naprawdę to zbawienie można osiągnąć dzięki empatycznym gestom i takim miłosiernym spojrzeniom na, na, na ludzi obok. Nie? Więc tutaj faktycznie ten film można rzeczywiście rozbierać z przeróżnych warstw przeróżnych i wydaje mi się, że czego byśmy się nie dotknęli w, w tym scenariuszu, to zawsze będzie nas to prowadziło do satysfakcjonującej dyskusji, bo a propos tego kina politycznego, to ja wam powiem, że w konstrukcji każdej z tych postaci złapałam się na tym, że jest to komentarz do bardzo aktualnych obecnie rzeczy. Tak mamy tam no, i, i, i, i wydaje mi się, że to też jest jeden z takich wątków, który moglibyśmy już teraz sobie omówić, bo. No, no to tak, tak. To możemy do tego przejść, ale ty sobie powiedziałeś, że tutaj coś jest kluczowe, coś co wychodzi na pierwszy plan, to, to, to zdrać nam, co twoim Wasze, zdaniem co tu to wychodzi takiego? na pierwszy plan i możemy do znaczy, tego przejść. Tak, bo te wątki, o których ty mówiłaś Bogusia, czyli ta, ta polityka, mi się podoba, że Ryan Johnson potrafi te wątki zaprezentować często w prosty sposób, ale nie prostacki Bo na przykład postać yy, Saya Dravena Który jest tak naprawdę Przykładem Gdzie znajdziemy w obecnych Bo oczywiście yy, film głównie odnosi się do Stanów Zjednoczonych, gdzie mhm. znajdziemy wielu młodych, ambitnych polityków, którzy tak jak on chce działać. E, polityków, i po prostu... ale też tych tak, takich prawicowych influencerów, no bo to znaczy, jest też w sumie ważna przez, rola jego. Nie? Znaczy przez polityków w cudzysłowie, bo to nawet nie są ludzie, którzy chcą osiągnąć jakieś cele polityczne, tylko chcą po prostu dorobić się w ten sposób, tak, tak jak on w pewnym momencie rozmawia chyba e, z, właśnie z naszym głównym bohaterem, księdzem i, i no oczywiście, no, podstawowa taktyka to dzielić ludzi i tak dalej, bo wtedy trzeba ich radykalizować i tak dalej, czyli coś, co niestety dzisiaj jest chlebem powszednim na, na, na całym świecie. Mamy Ale to jest w ogóle mega przekomiczna scena, jak on tak, tak, tak, właśnie, tak, tak że cisnął totalnie po wszystkich i tutaj właściwie nikt na to nie Białem zareagował. na każdą nie? możliwą agendę i, i z prawej, z lewej, z góry, z dołu nic nie, nic nie schwyciło i się niestety nie udało. A jednocześnie nie ma poglądów żadnych, nie? bo to tak. jak negujesz to... wszystkich, no to... Bo tu to nie chodzi tylko... o to, żeby mieć poglądy, tu nie chodzi o to, żeby tak, bronić tak. nawet, nazwijmy to, swoje, ich, tylko po prostu, żeby kimś tam Aha. rządzić w jakiś sposób. Mamy e, właśnie Lee Rossa, czyli tego naszego zmęczonego e, teoretycznie liberalnym Nowym Jorkiem, tak jak on chyba w pewnym momencie mówi, autora, który e, nie wiem, spada, spada, mu czytelno, e, spada mu popularność, czytelnictwo, no to próbuje w jakiś sposób iść w, może nie tyle ekstremizmy, co radykalizować się, żeby powiedzmy przyciągać ludzi. Mamy e, naszego doktora e, Nata Sharpa, który Trochę wydaje mi się, jest takim pewnego rodzaju komentarzem do um, kryzysu męskości, do, do, do człowieka, który w pewien sposób nie umie odnaleźć się, bo żona go zostawia, i nie był zbyt odpowiednio męski, bogaty, i tak dalej, tak dalej. Mamy Velvet Raven, która um, trochę pokazuje, że chciała być idealną kobietą według jakichś standardów, i też jej to nie wyszło. Ale i, i to są te złamane osoby, jeśli tak to mogę powiedzieć, ale co mi się najbardziej podoba, to fakt tylko, że ten film. W pewnym momencie, będąc jednocześnie kinem religijnym, jest pewnego rodzaju pokazaniem walki tak naprawdę, czy, czy, czy pewnego rodzaju dyskusji filozoficznej nawet bym powiedział, między Bernardem Blankiem a Judem Duplikantem o mhm. ludzkość, o duszę mhm. ludzką. Tak, tak, I, tak, I tu tak. jest rewelacyjne, że to nie jest film Męczący religijnie, znaczy się, to nie jest film, który mówi ci jasno i otwarcie, że religia rzymsko-katolicka w tym przypadku, czy tam, czy yy, protestancka, bo szczerze mówiąc, ciężko mi nawet powiedzieć, jaka to jest konkretnie ta wiara, która tutaj jest w tym kościele, yy, jest tą najważniejszą. Nie, jakby nie o to chodzi. Jakby chodzi o kontakt z ludźmi. To podejście, które mamy, te, te, te dwa podejścia między Jefferson Wicks, który sam uważa siebie za tego żołnierza, tego e, krzyżowca, wręcz Chrystusa, który nawet wystawia poprzeczkę samemu sobie i wszystkim innym dookoła, bo trzeba o, nie. walczyć. Sobie nie. Znaczy, nie, nie, nie. Sobie nie, nie? Ale, ale w jego oczach sobie stawia. On nie stawia. jest krzyżowcem, nie, Sef. On znaczy... nie jest żadnym krzyżowcem. To jest facet, który jest nastawiony tylko i wyłącznie na bycie centrum wszechświata. Tam w kilku sytuacjach, w kilku scenach są takie momenty, kiedy widzimy na ścianie ten cień krzyża, który został tak, tak, zniszczony tak, tak. przez ladacznicę i na tym krzyżu pojawia się nagle cień Wixa, wchodzącego do swojej parafii, tak, bo on ale cały o co czas mi... podkreśla to jako swoją przestrzeń, jako takiego kolesia, który właściwie zawłaszczył sobie No tak, tych bo to jest ludzi, jego kościół. I Przyszedłeś robić, zabrać mój kościół. Tak. No. Ale no. o co mi chodziło? Tam jakby chyba najlepiej to jakby pokazuje scena, gdzie on w pewnym momencie zaczyna okładać pięściami tego Juda Duplenta i mówi, widzisz? Widzisz? Ty jesteś kościołem. Jesteś atakowany, więc musisz się bronić. Musisz odpowiedzieć. A on z drugiej strony mu odpowiada, że trzeba przyjąć tych ludzi. I tak naprawdę w pewnym momencie przychodzi na to Blank, który jest absolutnym ateistą, który... Na, prawie na samym początku jak przychodzi Robi pełen wywód Czego nienawidzi w kościele Dlaczego uważa to za złą organizację itd., itd. I w pewnym momencie Właśnie ich rozmowa O nawet nie samym Kościele, nie samej religii, tylko o byciu Człowiekiem w pewien sposób jest, jest rewelacyjna. I jest cudowna, bo ja w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać, w którym momencie nasz główny bohater, Jude, załamie się, w pewien sposób podda się pod tym względem. Mhm. I to, co później dostajemy w scenie dzwonienia do. Um, mhm. Mhm. Dzwonienia do tam firmy butoflanej, mhm, tak. Z jednej strony mogę zrozumieć, jak ktoś mi powie, że to jest dosyć prosty zabieg, ale to, jak to jest zmontowane, zagrane i zaprezentowane, pokazuje w miniaturce, do czego to się wszystko sprowadza. Że. że, że nie musisz, znaczy jasne, to jest rola księdza, ale nie musisz być nawet księdzem, po prostu bądź innym dobrym człowiekiem dla innych i czasami ta zwykła, prosta rozmowa, która, no nie oszukujmy się, fizycznie nic nie zmieni, znaczy się no nie uleczy tej, tej osoby, nie da, nie, nie wyciągnie biednego z biedy i tak dalej, ale może mimo wszystko pomóc w jakiś sposób i o to w tym wszystkim chodzi i ten film jest właśnie, w pewnym momencie cała ta zagadka dla mnie schodzi na trzeci plan, bo jest, jest o nadziei. Sprawia, że człowiek tak. mimo wszystko próbuje patrzeć, przynajmniej ja próbuję patrzeć trochę bardziej pozytywnie, bo jest on w jakiś sposób inspirujący. I, i tutaj naprawdę, o ile w pierwszych dwóch częściach tej trylogii uh, one w ogóle tego nie do... może nie tyle w ogóle, ale nie dotykały tego. One były kryminałami, były satyrą w pewien sposób, były jakimś krzywym zwierciadłem do pewnego stopnia. Ja tutaj poczułem trochę vibe powiedziałbym nawet ostatniego Jedi, czy, czy, czyli filmu, na którym Ryan Johnson wybił się lub slash stracił w oczach niektórych ludzi. Ale... <grym> e, bo... Te dwa filmy łączy właśnie ta nadzieja, te, te pewnego rodzaju przeciwdziałanie temu, bo wszystko dookoła jest złe, wszystko teoretycznie się nie zgrywa, jest ciężko, ludzie są ciężsi i tak dalej, ale i tak są bohaterowie, którzy idą do przodu i którzy inspirują. I to jest to, co mnie zachwyciło w tym filmie. Zagadka jasne, wiadomo, że zagadka jest śmieszna, znaczy śmieszna, jest zabawna, jest intrygująca, mamy co chwilę plot twisty, już myślimy, że złapaliśmy, ale nie złapaliśmy zagadki do końca ale to nie jest najważniejsze i, i w pewien sposób ten, ta przyjaźń, która powiedziałbym się w, urodziła między naszym księdzem młodym a Blankiem, też jest w jakiś sposób inspirująca na zasadzie, bo to nie jest tak, że Blank teraz będzie wierzący, chodzący do kościoła itd., mhm. itd. Nie, to nie jest, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby móc próbować zrobić coś więcej czasami, niż tylko rozwiązywać zagadki. Bo tu też jest, podoba mi się, gdzie blank w pewnym momencie, no to ale już prawie mamy rozwiązanie, no już prawie możemy coś wiedzieć. Nie, ta rozmowa przez telefon jest ważniejsza. Ale ja wam powiem i, i tutaj fajnie, że sef to wyciągnąłeś, bo ja się też zgadzam, że to jest największa siła tego filmu I, i to, co mi się szalenie podoba w tym całym wątku religijnym, to to, jak on z jednej strony ładnie spina też te pozostałe wątki, bo tutaj przecież mamy dużo tej polityki. No, umówmy się mhm. z, z szczególnie bym powiedział, że pewnie z perspektywy tej amerykańskiej sceny politycznej no to ten nowy amerykański konserwatyzm on jest bardzo związany właśnie z różnymi odłamami religijnymi, to nie jest przypadek, że ci, ci różni influencerzy konserwatywni, no oni też właśnie lubią podbijać jakby swoje opinie różnymi kościołami, czy, czy, czy, czy wiarą jako taką, ale właśnie to, to co ty, Sef podkreślasz, że tutaj to, to jest... Ciekawie rozpisywane na, na wielu różnych płaszczyznach. No bo wiecie, z jednej strony mamy, można powiedzieć, trochę dysputę taką wewnątrzkościelną, czyli pokazanie tych różnych postaw z perspektywy tych dwóch różnych księży, no bo to, to jest, mam wrażenie, dyskusja, która jest żywa szczególnie teraz, nie? gdzie jednak cały czas mamy jakieś tam sekularyzacje społeczeństw i tak dalej, i tak dalej, szczególnie gdzieś tam na zachodzie czy w tych krajach rozwiniętych, szeroko pojętych i wiecie, i to jest w sumie bardzo intrygująca dyskusja, nie, bo widzimy tego Wixa, który w zasadzie pokrzykuje straszy piekłem i nie tylko i, i, i co i róż po prostu wymyśla najgorsze rzeczy na, na kazaniach I, i tak naprawdę straszy i przestrasza tę samą grupkę już zastraszonych i podporządkowanych mu wiernych, bo jak ktoś tam wejdzie nowy, to nie ma szans naprawdę, tak naprawdę żeby wejść w tę parafię i, i, i żeby, nie wiem, znaleźć tam jakieś miejsce dla siebie. Z drugiej strony mamy tego dżada, który, no, no umówmy się, on nie jest jakimś ideałem. Nie? No zresztą widzimy mhm. te jego korzenie, nie? gdzie tam w którymś momencie się dowiadujemy, że on zabił w młodości człowieka. I teraz gdzieś tam widać, że on cały czas jakby przepracowuje tę, tę swoją jakąś tam traumę z przeszłości, ale on jest właśnie bardzo nastawiony na ludzi i tutaj jak, jak mamy tę dysputę właśnie taką powiedziałbym religijną, ba, bardzo poważną, jak, jak, do, jak podchodzić do, do wiernych w kościele, nie? Jak, nie wiem, jak ewangelizować na przykład właśnie, nie? Czy, czy starać się ich przyciągać m, empatią i dobrocią, czy, czy starać się ich przyciągać, nie wiem, strasząc ich m, potępieniem po śmierci na przykład, to ja mam wrażenie, że to jeszcze lepiej gra właśnie dzięki wykorzystaniu Benoît Blanca jako tej, tego ateisty, takiego mhm. totalnego niewiernego, który w zasadzie wchodzi w sam środek konfliktu tutaj naszych dwóch księży i on w zasadzie trochę konstatuje obydwa podejścia. Nie? I to jest ciekawe, jak, jak my obserwujemy, jak się wykuwa też to, co ty słusznie, Sef, nazywałeś ta przyjaźń pomiędzy. Jadem i Benoit Blankiem. Przyjała się jakaś taka nic zrozumienia, i dla mnie było uderzające, jak w kilku momentach właśnie mamy te takie przebłyski, gdzie Blank po prostu jakby widzi, że ta, ta szczerość i ta empatia Jada, że ona działa, nie? Że ona może być czymś mhm. takim, właśnie taką tą iskierką nadziei, o której wspomniałeś, co jest też zresztą mega interesujące, jak się to zestawi właśnie z postacią Saja, czy poniekąd z postacią samego Wixa, no bo oni wiecie, jednak żerują bardzo mocno na tych takich negatywnych, niskich instynktach, nie? Właśnie na strachu, uh -huh. na, na podziałach, uh -huh. na zamkniętych wspólnotach. Zresztą tam rozbrajające jest pod tym skątem scena z Sajem z znaku Are We the Baddies? Jak, jak, jak, jak, jak on tam mówi, czyli jak rebelianci, nie? Po prostu, tak. to, to, po prostu to, to byłem spłakany, jak. jak bardzo on jest odklejony po prostu jako, jako właśnie ten aspirujący polityk, nie? Że, że nawet nie widzi po prostu, w którym miejscu na, na tej planszy jest. I, I zestawienie właśnie tych postaci z ojcem Jadem bardzo fajnie gra. Nie? I to po, pozwala też na to, że my widzimy ewolucję tych wszystkich postaci z trzutki yy, Wixa, nie? Że one mhm. jednak stopniowo yy, jakby opadały im klapki z oczu, nie? I, i to też jest yy, mega dobrze poprowadzone moim zdaniem. Mhm. No tutaj... Yy... Tyle wątków poruszyliście, że trochę mi się kręci w głowie, ale chyba złapię się na początek właśnie tego fanatyzmu ideologicznego, bo to jest istotnie bardzo wyraźny komentarz dotyczący tego, że radykalizm w, w żadnym obszarze nie jest dobrą rzeczą, bez względu na to, czy dotyczy poglądów politycznych, czy też jakiegoś takiego emocjonalnego zamknięcia. I to jest przepiękne, że cała ta społeczność staje się areną, na której właśnie rozgrywa się to starcie dwóch koncepcji wiary i dwóch przeciwstawnych sposobów rozumowania, bo tutaj istotnie mamy zderzenie takiej uczuciowości i racjonalizmu. Benoit, Benoit Blanc sam o sobie mówi, że jest dumnym heretykiem, więc to on będzie tą istotą, która będzie stawiała pytania i będzie próbowała podważyć wiarę ojca Dżada, który z kolei jest naprawdę ciekawym ciekawą postacią, bo on od samego początku jest bardzo ludzki i opowiada o tym, że istotną rzeczą jest przełamywanie barier, On mówi tam o burzeniu murów dosłownie, wzmacnianiu jakiejś takiej więzi, solidarności, podczas gdy Prałatowi Wixowi chodzi generalnie tylko o to, żeby odrzucić i zwalczyć wszelkie elementy inności, które mogą gdzieś tam zaburzyć to status quo kościelny, bo tam przecież dostajemy te wszystkie sceny z jego kazaniami, kiedy wprost atakuje swoich wiernych, przez co doprowadza do tego, że ta grupa osób odwiedzających kościół zmniejsza się i zostają właśnie te najbardziej takie radykalne jednostki, te, te osoby, które w jakiś sposób są uwikłane w relacje z, z Wixem. I tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o jakąś taką manipulację finansową, bo jest przecież ten wątek Simon, która całe swoje oszczędności przekazuje na plebanie, ponieważ została przez Wicksa oszukana. On jej mówił, że będzie mógł jej pomóc, ją uleczyć, a to absolutnie nie o to chodzi. Ta manipulacja psychiczna też jest przecież bardzo istotnym elementem. I ja oglądając ten film przez cały czas właśnie zastanawiałam się, w jaki sposób te klapki im opadną z oczu. Jak, jak dojdziemy do takiego momentu, kiedy każdy z tych bohaterów zacznie się przebudzać i spróbuje mówić własnym głosem. Myślę, że to tak bardzo wyraźnie jest chyba widoczne w tych wszystkich wątkach związanych z kobiecością, bo ja się nie zgodzę z tym, że tutaj kobiety same nie dotarły do spełnienia, realizowania się w społecznych różnych aspektach. One zostały wtłoczone w pewne schematy, bo mamy właśnie Grace, która jest od samego początku określana tą miarą świętej radacznicy, tej, tej, mhm. tej złej kobiety, która zniszczyła kościół. Mamy Martę, która jest strażniczką nie tylko wielkiej tajemnicy, ale i właśnie tego takiego bardzo dewotycznego spojrzenia na religię. No i mamy Werę, która z powodu swojego ojca jest zmuszona wychowywać jakiegoś obcego sobie zupełnie człowieka, więc to nie jest do końca tak, że one same wybrały tę drogę. Nie, nie no musiały... ja, ja to miałem na myśli właśnie, że, że wiesz, że jakby zostało, że tak wypada w społeczności, taką masz rolę i ona mhm. na początku przyjmuje ją bez dyskusji, no bo tak. Takie są zasady, taka jest, nie wiem, społeczność jak zwały, tak, zwały, więc więc jakby to też jest w jakiś sposób e, e, wątek do komentowania. Mhm. A tutaj jeszcze też a propos tych wszystkich rozmów, które są z jednej strony pomiędzy Jadem a, a Wixem i pomiędzy Jadem a Blankiem, no to to są naprawdę fantastycznie rozpisane dialogi, które nie ocierają się ani trochę o moralizatorstwo, mhm. ale tak. jednocześnie niosą w sobie bardzo duży, intensywny przekaz, bo w pewnym w momencie, Judd mówi o całej tej instytucji kościoła, że bardziej przypomina Disneyland niż Notre Dame, więc on widzi te problemy, tak, a mimo tak. to próbuje właśnie zawierzyć i jakoś tam zbudować to zwyczajne ludzkie porozumienie. Ta empatia, którą dostrzega również Blank, to są w ogóle dla mnie trochę przesadzone sceny, bo zawsze w tych sytuacjach, kiedy mamy postawionego jakiegoś y, mm, osobę, która nie do końca jest wierząca, Blanka na przykład, to kiedy on się wypowiada, to w oku robi się tak bardzo, bardzo ciemno, bardzo tak, mrocznie, tak, tak. a kiedy ojciec Jad mówi o tym właśnie, że trzeba przełamać, że to o to chodzi, żebyśmy, żebyśmy jednak byli dobrymi ludźmi, no to nagle gdzieś tam słońce wychodzi. Pojawia się słońce. Tak, tak. Jak to taka jest, szczególnie w tej pierwszej scenie, jak oni się poznają, powiedzmy, pierwszy raz rozmawiają, to to jest... No to rzeczywiście Bardzo tu, widoczne, tak Jak jest. ktoś mi powie, że to jest przesadzone, to, to mogę zrozumieć i mogę się częściowo zgodzić, bo rzeczywiście to było takie, tam Daniel Craig już tak mówi, że ten kościół taki, siaki, tak, Uwaki, tak, tak, taki coraz tak. mrocznie się robi, jakby zaraz miał pioruny z ręki wystrzeliwać, a potem nasz młody ksiądz wchodzi i promyk nadziei, więc, więc to jak najbardziej. Ja chciałbym się jeszcze odnieść do jednej kwestii, która... E, gdzieś pojedynczo mi się w internecie pojawiła, e, którą niektórzy przedstawiają jako minus, że tak naprawdę teoretycznie sama zagadka rozwiązałaby się bez Blanka. Znaczy się, tak naprawdę to, co tutaj dostaliśmy, prędzej czy później wszystko wyszłoby na wierzch. I po pierwsze, nie chce mi się aż tak bardzo analizować tej intrygi, bo ona jest mimo wszystko dla mnie zagmatwana i trzeba byłoby ją sobie porządnie rozrysować na wielkiej, białej tablicy. Ale One są kropy. E, ale wiesz, z drugiej strony bardziej chodzi mi o to, że nie ma to znaczenia. Znaczy się, Bernard Blank jest troszeczkę pasażerem dodatkowym tej historii. I, i ta zagadka, jakkolwiek jest jego... Widać, że jego nosi, żeby ją rozwiązać, żeby w pewien sposób mieć ten swój moment, gdzie y, y, m, y, ma powiedzieć finałowo i też, co podoba mi się, na samym końcu dostaje to swoje... Ale dostaje to swoje... O, tą swoją drogę do Damaszku, y, która, która, która jest wspominana, ale... Też właśnie to jest przyjemne oglądanie, jakby to jest po raz kolejny jestem zachwycony tym, że Ryan Johnson nie to, jakie filmy on robi, tylko jak bardzo on chce i dopracowuje swoje dzieła. Bo to, jak właśnie ta intryga, jak te komentaria, nazwijmy to w ten sposób, jak pewnego rodzaju dyskusja filozoficzna jest w tym wszystkim wpleciona ja, I mi, mi się to strasznie podoba. Nawet gdyby ten film mi nie podchodził, e, to ja uwielbiam oglądać filmy, które mogę docenić za to, że twórca chciał mi coś przekazać. znaczy, nie tyle przekazać, co wiedział, co robi. Wie, jaki ma pomysł na film. Niezależnie, czy to jest dramat, czy to jest komedia, czy to jest akcja, cokolwiek. I w tym przypadku to mi się strasznie podoba. Ale też jednocześnie mogę zrozumieć, jeżeli ktoś powie, że w całym tej kotłowni, ko zbieranie wątków, pomysłów i tak dalej ktoś mógł liczyć na więcej wątków czy większe skupienie się na wątku um, właśnie tej zagadki, per se. No bo często ta zagadka schodzi nam trochę na drugi plan. Albo mm -hmm. czegoś innego. Mogę to w pewien sposób, ja tego nie postrzegam jako wadę, ale mogę zrozumieć, jeżeli ktoś stwierdzi, że no trochę jest tutaj zbyt e, wymieszane, niż na przykład to było w pierwszej części. Oczywiście znaczy, wiesz, wymieszane z jednej strony, ale jednocześnie też wydaje mi się, że cały ten wątek religijny musi nas doprowadzić do tego, żeby pokazać ludzką twarz detektywa. Bo to, że Benoit Blanc w pewnym momencie się wycofuje i zamiast, wiecie, wskazać palcem winnego, to on stawia na rozgrzeszenie, przebaczenie, pozwala ojcu Jadowi wysłuchać spowiedzi i, i wybaczyć. To też jest takie właśnie bardzo istotne i tam wcześniej też jest na przykład taka scena, kiedy ojciec Jad telefonuje do Luis i już widać, że oni są po prostu jako detektywi tak fantastycznie zsynchronizowani z sobą, nie? że są podekscytowani mm -hmm. I że już za chwilę rozwiążemy sprawę. No i w pewnym momencie ojciec Judd dokonuje wyboru, że zamiast tej, y, tego dreszczyku detektywistycznej zagadki, zamiast tych emocji, on wybiera swoją posługę. Więc tak, wydaje tak, mi tak. się, że wszystko co jest tutaj y, y, kumulowane w postaci benua Blanca, który na początku pojawia się rzeczywiście jako taki cwaniaczek, nie? jako taki pewny siebie gościu, a z czasem w toku całej tej opowieści pokornieje. I to też jest coś naprawdę właśnie niesamowitego, bo postaci detektywów zawsze kojarzyły mi się właśnie z takimi osobami, które są bardzo skupione na zagadce, na tych wszystkich, wiecie, mechanicznych Aha. rzeczach, jak rozsupać, wytłumaczyć, że tu się stało to i tamto, jak właśnie argumentować motywację przestępcy. A tutaj zaczynam na Blanka patrzeć jako na naprawdę bardzo ciekawą osobę, która też fascynuje mnie pod takim kątem, skąd on się wziął w ogóle, nie? bo on tam w pewnym momencie wspomina swoją matkę, która była osobą bardzo religijną, ale on z jakiegoś powodu się wycofał z tego kościoła i przestał utrzymywać z nią jakieś tam bliższe kontakty. Nie? Te więzi się rozluźniły, więc to też z jednej strony mamy faktycznie pewien niedosyt pod kątem detektywistycznych opowieści, ale jednak to, w jaki sposób dowożą nam bohaterowie pewne kwestie, to jest, myślę, coś bardziej wartościowego. A tutaj też ciekawym aspektem, jak sobie tak prześledzicie trochę opinie w internecie na temat tego filmu, to zauważycie, że katolicy trochę zawłaszczają tę historię jako taki głos w dyskusji dotyczącej różnych strategii ewangelizacyjnych i formułują też takie pytanie o to, jakie kościoła właściwie chcą wierni. Ale w, w, wiesz co, ja to totalnie rozumiem, bo jakby ten film można odczytywać na wielu y, poziomach i ta dyskusja na przykład Jeffersona z Jadem, ona <grym> jest o tyle dobra, bo oni oboje zdają sobie sprawę, że jest problem, bo mamy mało wiernych i tak dalej, tak dalej, tylko mają po prostu zupełnie inne podejście i ja, ja nie będę, jakbym mógł mieć, ja nie mam żadnego z tym problemu. Jakby Chodzi mi o to, że, że jeżeli katolicy, osoby wierzące w pewien sposób będą w ten sposób zastanawiały się, analizowały i może jakieś wnioski wyciągną, mniejsza z tym już. Nie, nie, nie będę tutaj aż takim prorokiem, ale to też jest świetne, bo to pokazuje na ilu warstwach, płaszczyznach możemy o tym filmie y, rozmawiać, bo, bo nawet mhm. zakończenie wątków e, e, poszczególnych bohaterów, jeśli tak to można powiedzieć, szczególnie tych drugoplanowych, też może być dla kogoś ważne. Dla kogoś ten wątek Wery e, i całe jego zakończenie może być w jakiś sposób, powiedzmy, e, inspirujące. czytaj powiedzmy wielonczylistki, e, mhm. Chyba wielonczyliski e, tak. i, i, I tak dalej, i tak dalej. Więc jakby każdy z nas może wyciągnąć coś innego i nie, nie mam z tym absolutnie żadnego problemu. Jakby i nawet, i mówię to jako osoba, która, i, ja jakby jestem niewierzący, ale cały wątek katolicyzmu bardzo mi się podoba w tym filmie. Znaczy, wiary. o, nazwijmy to w ten sposób. Mm -hmm. e, i, I nie będę kłamał, Jude Duplantisi jest, jest naprawdę inspirującym, fajnym księdzem, bo jest dla mnie trochę tym lookiem Skywalkerem z The Last Jedi, znów będę się nawiązywał, bo to jest postać, która nie jest idealna, która zaliczyła upadki, problemy, ale nadal próbuje iść do przodu i działać i po prostu czynić dobro, cokolwiek to znaczy w jakiejkolwiek formie, w jakiejkolwiek zakresie, bo jestem święcie przekonany, że on z otwartymi ramionami przyjmie Blanka, gdyby ten przyszedł do niego na Mrze, na kolację, na spotkanie, czy cokolwiek takiego. I to jest. To jest strasznie ciepły film, jeśli tak to mogę mhm. powiedzieć, dla mnie. Bo mi na końcu po sensie. Bardzo mi było miło, ciepło, fajnie, że jest jakaś iskierka nadziei w tym wszystkim, jeśli tak to mogę powiedzieć. Znaczy ja wam powiem, bo tutaj tylko mi się na sekundkę cofnął do tego, co ty sobie wspomniałeś, że niektórzy narzekają na zagadkę. Ja jednak trochę, przyznam się szczerze, że tego nie rozumiem i to nie rozumiem na dwóch poziomach, bo po pierwsze... Zagadka jako zagadka uważam, że jest fantastycznie prowadzona. Bo tutaj mamy, wiecie, mnóstwo różnego rodzaju tropów, zmyłek, dodatkowych śladów. No to jest tak prowadzone, że my do końca jesteśmy mhm. zwodzeni i wodzeni za nos. I nie jesteśmy w stanie odkryć po prostu, kto tutaj jest tym mordercą i, i dlaczego. I, I pod tym kątem to jest super. Po, po, z kolei z drugiej strony patrząc, ja też się nie zgadzam, że bez Benoit Blanka ta sprawa by się rozwiązała, bo uważam, żeby się nie rozwiązała w tym sensie, że no, to jest dyskusja trochę akademicka. Nie? To, to Rozwiązałaby się albo by się nie rozwiązała, bo tak naprawdę wszystkie wydarzenia, które mają miejsce od momentu, kiedy Benoit Blanc wchodzi na scenę, no to on jest swoistym katalizatorem. No jednak wiecie, to, że on funkcjonuje w tej parze z ojcem Juddem, to, że go w którymś momencie wyciąga w zasadzie z więzienia albo go w którymś momencie, nie wiem, odciągnął od tego przyznania się do winy na przykład i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, to jest trochę tak, że oni jak zaczynają działać, to różne postaci odpowiadają na ich działania. I to tak naprawdę robi się w tym momencie trochę domek z kart i... To jest trochę nieważne, czy samą zagadkę rozwiązałby Benoit Blanc, czy, czy nie, czy właśnie ma ten swój moment e, jakiegoś wielkiego rewilu, e, takiego detektywistycznego, czy nie. To jest absolutnie wtórne, no bo on jest jednak e, swoistą osią napędową e, tego filmu już od któregoś momentu. I ja na przykład wam powiem, że Trochę inne podejście do zakończenia, czyli właśnie to, że nie mamy ta, ta, takiego bardzo typowego w tym chudany pod znaku Agaty Christie tego wyjścia i wyjaśnienia krok po kroku, co się wydarzyło, tylko postawienie na, na taką większą kameralność. Mhm. Bardzo mi się podobało, bo uważam, że to świetnie pasowało akurat do tej konkretnej historii, bo to też wygrywało dobrze te tematyczne nuty różne, o których tutaj mhm. rozmawiamy, czyli właśnie te kwestie religijne, przebaczenia właśnie tego tej drogi do, do Damaszku, o której ty się wspomniałeś i tak dalej, i tak dalej. A poza tym ja w ogóle mam słabość do takich historii kryminalnych, tych klasycznych, gdzie nie zawsze, nawet jeżeli zagadka jest rozwiązana, to mhm. y, idzie po y, myśli jakby głównego detektywa. Ja na przykład mam ogromną słabość do kurtyny Agaty Christi. Tak. Y, między innymi właśnie z tego powodu, nie, że tam teoretycznie y, mamy rozwiązanie zagadki, jakby wszystko, y, wszystko teoretycznie, jak w klasycznej tego rodzaju opowieści, ale jednak ten y, Posmak, który pozostaje jest wyjątkowo gorzki yy, mhm. po, po, po tej całej intrydze i tutaj jakby to jest też yy, duża yy, moim zdaniem jakby zaleta tego filmu, że on yy, na poziomie tej intrygi on pozostawia ten gorzki posmak. No bo w sumie z, z jednej strony, jak się na to spojrzy, to wiecie, to tutaj no, zadziało się dużo negatywnych rzeczy. No, postaci, część postaci jakby straciła życie, czy, czy trochę przegrała życie, podejmując różne złe decyzje. A z drugiej strony... Mamy właśnie te iskierki nadziei, bo to nawet nie jest iskierka nadziei, nie, to nie jest tylko ojciec Jat jako ten potencjalnie, nie wiem, taki wyjątkowo przyjazny i... i fajny ksiądz, ale nawet to jak właśnie opadają e, tym bohaterom tego drugiego planu z tej grupy Wixa, e, e, ostatecznie e, klapki z oczu, w większości przynajmniej, no bo Sai pozostaje Sajem do, do samego końca, no. e, co, <laughs> tak. co, co zresztą też to jest, to jest fajnie spuentowane. E, to też mi się bardzo podobało, nie? No bo to e, widać po tych wszystkich postaciach, że e, a to też notabene jest wydaje mi się jeden z tematów tego filmu jak Wix ich kontrolował nie, że, tak, tak. że to niby, niby uh -huh. była grupa, która się wydawało że to jest taka grupa trochę braterska, nie? że oni są ze sobą blisko i z tym Wixem blisko, ale tak naprawdę to wszystko było o kontroli i my widzimy w zasadzie te postacie, jak one są prawie, że jak po jakimś nie wiem, wypadku, jakby dochodziły do siebie z jakiegoś, wychodząc z jakiegoś PTSD normalnie do no? Z, mhm. y, po, po zerwaniu jakby tych wszystkich y, toksycznych relacji y, i one zaczynają walczyć o swoje i to też jest y, bardzo umiejętnie rozegrane w tym sensie, że wiecie, to, to nie jest takie, mówię, idealistyczne zakończenie. Ono jest bardzo słodko-gorzkie. To, to, to nie jest tak, że my dostajemy tutaj tak, happy tak. end, że nagle e, wszyscy m, zmienili swoje życie na, na dobre i nie wiem, i żyją długo i szczęśliwie. My tak naprawdę widzimy początek drogi większości tych postaci i, i, i też bardzo, bardzo mi się podoba to, że właśnie jesteśmy w takim punkcie zamknięci, nie? że pomimo tego, że mamy niby ten przeskok, ten rok później, że to nie jest tak, że my tu już widzimy, bo to aż mogłoby niektórych kusić, nie? żeby tak już pokazać, że właśnie już nasza grupa to na przykład już wszyscy ludzie sukcesu i już poukładani i tak dalej. A, a Johnson postawił na, na inne rozwiązanie i, i do mnie to wyjątkowo mocno trafiło. No to jest mhm. bardzo częsty motyw tego, że detektyw czasami wybiera jednak dobro człowieka. To u Sherlocka Holmesa też mhm, w opowiadaniach tak. Conan Doyle'a Roka Holmesa też było to widoczne, chociażby w tym opowiadaniu druga plama, kiedy Holmes nie wyjaśnia tajemnicy tych zaginionych listów, tylko po prostu zachowuje ten sekret dla siebie. W przypadku całej tej intrygi kryminalnej, to oczywiście podpisze się pod tym wszystkim, co mówiliście, ale też ta zagadka kryminalna ma też bardzo dużo wspólnego z religią, pod takim kątem, że tu główną osią obu tych y, sytuacji jest pewnego rodzaju napięcie pomiędzy tym, co widzimy, a tym, w co wierzymy. Mhm. I idziemy dalej w tym, tym tokiem, bo y, nowa odsłona cyklu Na Noże to jest też opowieść o snuciu historii. Tutaj bardzo ważnym elementem, który jest wprowadzony w całą tę fabułę, jest, jest opowiadanie. Nie? Tak, opowiadanie przeszłości, wprowadzanie retrospekcji, y, to, że film się otwiera właśnie relacja ojca Dżada, który spisuje Benła Blankowi to, w jaki sposób on widział niektóre rzeczy. To jest też bardzo ciekawy e, zabieg dramatyczny pod takim kątem, że e, no, nasze pojmowanie też jest ograniczone, prawda? Ale jednak jakieś rzeczy zauważamy i coś może rzucić światło, żeby wytłumaczyć właśnie te wszystkie śmiercionośne mechanizmy. A opowiadanie religii jako tworzenie też pewnej opowieści, no to hej, poczytajmy sobie Ewangelię. To też jest jakieś przetworzenie czegoś, co być może zaszło po to, żeby wywołać konkretny skutek. Ale jednocześnie Zastanawiam się też bardzo nad tym, co Ty, Sef, przywołałeś, czyli nad tymi głosami, które mówią, że ta zagadka kryminalna jest tak niedokładna końca może satysfakcjonująco poprowadzona, pod takim kątem, że ten detektyw jednak być może niewiele robi, a to chyba bierze się z faktu, że ona jest tak bardzo wielopoziomowa i te ostatnie wydarzenia, które obserwujemy, wiecie, z całym tym podmienieniem ciała, mhm. wychodzeniem z grobu, zamianą tych kubków w, w jednej z ważniejszych scen filmu, to jest wszystko szyte grubymi mi bardzo i być może ten mechanizm zagadki dla niektórych osób w finale się trochę zacina i, i, i przestaje być jakiś tam racjonalny, ale ja bym się tego tak bardzo nie czepiała, bo Ale, ale tych... wtrącę się tylko dosłownie na jedno tak. zdanie, ale Mog, czy to nie jest tak w każdej tej klasycznej powieści, no te, te zagadki tak, są nie, tak. tak uszyte, no, umówmy tak się, to ty, tych historii nie ma co za bardzo analizować yy, tak, nie wiem, kryminalistycznie, krok po kroku, no bo tam często jest bardzo dużo, nie wiem, przypadku yy, konkretnych założeń, co do konkretnych reakcji, yy, nie wiem, po postaci nawet różnych w danym konkretnym momencie muszą coś tam zrobić, żeby się coś tam zadziało. No więc ja nie wiem na ile akurat zagadka w tym konkretnym filmie, ona się różni, wiesz, tak na tym poziomie stricte takim techniczno-konstrukcyjnym od tego, co standardowo dostajemy. No właśnie, do tego zmierzałam, bo tutaj mamy nawet zachowaną tę klasyczną, trójdzielną formułę kryminału, kiedy na początku mamy właśnie przedstawienie osób dramatu i mordywnych, potem pojawia się detektyw, który prowadzi śledztwo i mamy tę finałową scenę z, z rozwiązaniem całej, całej tej zagadki. Aczkolwiek ja, ja wam powiem, że to rzeczywiście jest tak bardzo mocno wpisane w całą tę gatunkowość i absolutnie nie rozumiem tych zarzutów, które są punktowane przez niektórych recenzentów, że to przecież nie ma, nie ma sensu. Tym bardziej, że Johnson dba o to, żebyśmy mieli jakieś tropy rzucane wcześniej. Zachowanie na przykład pewnego bohatera, który zabrania dotykania zwłok. Albo ustawienie, wiecie, tych główek mhm. y tak, tak, wilków, tak. które można właściwie przegapić, nie? A jednocześnie jeśli jesteś miłośnikiem tego rodzaju historii, no to będziesz y szukał tych tropów, będziesz próbował sobie to wszystko wytłumaczyć. Więc pomimo, iż ta intryga, y ta cała historia detektywistyczna jest tam, gdzieś z boku, to ona jednak jest, jest obecna i przez osobę właśnie tego charyzmatycznego detektywa, bo Benoit Blanc nadal jest e, naprawdę wypełniony charyzmą i niesamowitą osobowością, a tutaj w dodatku jeszcze wygląda przekozacko, bo ta dłuższa fryzura <gry> i te trzy częściowe garnitury, o matko, on się starzeje jak wino, więc no na co tu narzekać? A ja też na, na koniec, bo myślę, że już chyba będziemy się gdzieś tutaj podsumowywać, to ja chciałabym e, zadać wam pewne pytanie, które też bardzo mocno mnie nurtuje pod kątem przyszłości w ogóle całej tej, tej serii, bo wiecie co? Zastanawiałam się nad takim czymś, czy ta saga Ryana Johnsona nie może być takim wiecznym produktem streamingowym? Bo wiecie, wystarczy nowe otoczenie, nowi bohaterowie, nowe morderstwo i mamy już hit, który być może będzie się pojawiał gdzieś tam na ekranach kin, albo trafi do tej dystrybucji streamingowej. Zobaczymy, jakie będą koleje losu tej, tych produkcji. Ale ja myślałam też um, o tym filmie w takich kategoriach, że chyba trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny i wydaje mi się, że ten trzeci film jest na to idealnym momentem, bo został fantastycznie spuentowany. Z jednej strony ja bym bardzo chciała więcej Benua Blanca, ale troszeczkę boję się wyczerpania formuły, więc yy, chciałabym się dowiedzieć, co wy myślicie na ten temat. Ja trzymam bardzo, bardzo mocno trzymam kciuki za to, żeby ostateczną decyzję i tak naprawdę jedyną osobą, która podejmowałaby decyzję, czy kontynuujemy, czy nie, jest Ryan Johnson. A, bo a nie Mo Netflix. Bo <głos> mogę chyba spokojnie założyć, że zarówno druga, jak i trzecia część, szczególnie trzecia część, raczej będzie sukcesem dla Netflixa. Ciężko jest to, bo nie mamy dostępu do danych statystycznych, zysków itd. itd. Ale znaczy może... Wiemy na pewno, ile ten film kosztował. I to też jest ciekawostka, tylko jeszcze ci wpadnę w słowo. Tak, tak, tak. Że to jest najdroższy kryminał w historii, ponieważ produkcja tej trzeciej odsłony na noże kosztowała 210 milionów dolarów. No sam podobno wow. Daniel Craig tam zgarnął jakąś niebotyczną e, Pewnie Nie, tak. zakładam, że budżet właśnie opierał się głównie na zarobkach aktorów, no bo nie oszukujmy mhm. się, tam nie ma nic z efektów specjalnych, czegoś takiego, tak? No dobrze, Kameralny ale, jest, to prawda. E, tak, no, no bo jest kryminałem, no nie oszukujmy się, no kryminały chyba, <laughs> że dzieją się, nie wiem, w kosmosie sci-fi, no to e, są, są raczej z tej tańszej kategorii filmów. Ale o co mi chodzi? Ja trzymam kciuki, bo jeżeli Ryan Johnson ma pomysł na sześć kolejnych filmów, proszę bardzo, jeżeli on dzisiaj powie, dobra, koniec, ja już nie mam więcej pomysłów, nie chcę, żeby to było kontynuowane i tyle, również zaakceptuję. To jest jeden z tych przypadków, gdzie trzymam mocno kciuki, żeby to twórca miał ostateczne zdanie. Żeby, żeby to on, a nie czy to w tym przypadku streaming, czy jakieś studio filmowe i tak dalej, naciskało go yy, dalej, żeby to kontynuował za wszelką, za wszelką cenę, bo to jest przykład tego, że jeżeli ktoś ma pomysł na film, serial, trzy sezony serialu, pięć filmów, ilekolwiek, niech on je realizuje. I naprawdę bardzo chciałbym, i tak już trochę w ramach podsumowania, z jednej strony różnorodność mimo wszystko tych trzech filmów, bo one się różnią między sobą, mhm, są różnym podejściem tak. do kryminałów, no bo teoretycznie w każdym przykładzie, każdym jakby tym kośćcem, fundamentem jest kryminał. Tak, to się zgadzamy. Ale co innego jest do niego dokładane w każdej części? Raz lepiej, mhm. raz gorzej. I wystarczy. I, i, i naprawdę bardzo chciałbym żeby, e, znaczy mogę, absolutnie nie będę miał żadnego problemu z tym, że blank wychodzący z kościoła to jest ostatni blank, jakiego widzimy. I to będzie dla mnie w zupełności wystarczające, będę zadowolony, usatysfakcjonowany, bo co często już powtarzam i, i na przykład patrzę tutaj drogi MCU na ciebie, trzeba wiedzieć kiedy powiedzieć dość i kiedy kończyć pewne wątki, żeby nie rozwodnić ich za bardzo i niby zmarnować tego potencjału. I dla mnie tutaj E, na noże, może się spokojnie skończyć i, i, i tak samo będę czekał na kolejne projekty Reana Johnsona, więc e, jak dla mnie możemy kończyć. To znaczy on też, Ryan Johnson też udowodnił, że te klasyczne tropy kryminałów można przenieść na ekrany dość dobrze i też je mocno unowocześnić w przeciwieństwie do tych średnio udanych filmów w reżyserii Keneta Branata, bo te nie wszystkie filmy o puarocie są, są dobre, mm -hmm. ale jedyne do czego bym się tutaj trochę doczepiła, jeśli chodzi o tę dystrybucję filmu w szczególności, to kurczę, ten film tak bardzo zasługuje na dużo ekran. Ja miałam naprawdę takie niesamowite, taki niesamowity niedosyt, że musiałam to oglądać przez streaming, bo on był w jakimś tam obiegu festiwalowym i był wyświetlany tak, w tak, tak. jakichś tam kinach, ale chyba tylko przez tydzień, więc Netflix bardzo mocno rzeczywiście trzymała na tym projekcie. No, na całe szczęście tutaj ta umowa już jest rozwiązana, bo oni mieli kontrakt, Daniel Craig i Ryan Johnson mieli kontrakt tylko na dwa filmy, więc zobaczymy, jaki będzie dalszy los Benua Blanca. Nawet jeśli chciałabym kontynuacji, a no z całego serca, kocham tego bohatera, to bardzo bym sobie życzyła i wam też, żeby te filmy trafiały do szerokiej kinowej dystrybucji. To, to tylko jedno chyba takie moje życzenie, ale faktycznie, jeśli Johnson zakończy na tym filmie, to on jest naprawdę w stu procentach spełnioną wizją. Mam takie wrażenie, że tutaj wszystko się zgadza i Ryan Johnson zrobił rzeczywiście taki film, jaki chciał. Bardzo osobisty, bardzo humanitarny i myślę, że to będzie jedna z tych produkcji, do których będę wracać często pomimo tego dość długiego metrażu, no 2,5 godziny, ale naprawdę w okamgnieniu to po prostu przepływa. Więc zobaczymy, co będzie dalej. Znaczy ja wam powiem tak, Także um, z jednej strony um totalnie się z wami zgadzam, że to może być dobry koniec. To może być po prostu zamknięta trylogia na noże i, i tyle. Przy czym ja też od razu wam powiem nawiązując trochę do tego co powiedziałem na początku, że jeszcze nie zdradzę swojej opinii. Jakby to nie wybrzmiało, to słychać, że jesteśmy ogólnie zadowoleni i nie wiem jak wy, ale ja uważam, że ten film jest najlepszy z trylogii. Na, nawet uwzględniając pierwszą odsłonę, to y, wydaje mi się, że ten jest y, najciekawszy mimo wszystko y, tematycznie y, najbardziej spójny rozbudowany, najciekawiej poprowadzony i Wiecie, to jest trochę tak, jak ty Bogusia mówisz, to może być yy, taka seria ciągnięta yy, przez lata, ale to, to też, yy, to co ty, Sev z kolei powiedziałeś, kluczem jest pomysł, bo ja wam powiem, że mhm. nie wiem, czy wy yy, kojarzycie serial Rayana Johnsona Poker Face z Naroszą oglądałam, Wiem, że obejrzyjmy. jest i chyba został skasowany czy wstrzymany. Ciebie, to, to y, dwa sezony były na ten moment. Taak? Ja nawet, nawet nie wiem właśnie, to, to nie słyszałem, to się od ciebie dowiaduję, że, że został jakoś tam wstrzymany. Ale właśnie to jest... Y z jednej strony rzecz, którą jak lubicie takiego kryminalnego, kryminalny serial lżejszy, bo to jest zupełnie inna tonacja, niż tutaj te filmy z Benoit Blankiem, ale jeżeli lubicie taki kryminał właśnie w, w, w oparciu o zagadkę, to to jest totalnie coś dla was, bo tam w zasadzie każdy odcinek to jest taka mini historyjka właśnie w takim oldschoolowym stylu, tylko tam bohaterka rozwiązuje zagadki na zasadzie takiej, że ona wyczuwa kłamstwo, po prostu. A. I to jest jej taka, jak ona się śmieje czasem, super moc I wymiotuje, kiedy ktoś kiedy próbuje sama kłamać, tak jak w pierwszym filmie? Nie, nie, nie, nie. Tutaj jest po prostu tak, że ona wyczuwa najdrobniejsze kłamstwo, co jest e, jej Przepraszam, że ci tylko przerwę grała w Rashandol, bo, bo aktorka tak, mi tak. wygląda znajomo. Natasha Lyon no dokładnie. To jest ona. Więc za pierwszy Oglądajmy. sezon Za pierwszy sezon dam szansę serialowi. I ja wam powiem, że to tak lekki off-top właśnie, że pierwszy sezon uważam, że był rewelacyjny. Był świetny pomysł, świetne zagadki, bardzo fajnie to było prowadzone, ale już drugi sezon, ja trochę miałem poczucie i to, to, to przywołuję to jako anegdotę właśnie w kontekście tego, co mówicie o, o pomysłach, że to musi być zawsze na, za tym pomysł. Niby to było to samo, Niby były, wiecie, podobne motywy, były też fajne zagadki momentami, ale trochę jak to w serialu. Był inny wątek przewodni, dużo taki bardziej zdekompresowany, gorszy moim zdaniem niż w pierwszym sezonie i to się odbijało na jakości całego sezonu i całego serialu i też być może właśnie dlatego ja tak nie jestem jakoś może zaskoczony, że, że ten serial został jakoś tam zawieszony, czy, czy skasowany wręcz. Ale był ten humor charakterystyczny dla Ryana Johnsona, czy ten serial jest za Bawne? Jest, jest okay. dużo humoru, ale to, to też jest Super. kwestia specyfiki e, Nataszy Lion, bo e, to jest mm -hmm. taki serial bardzo oparty na dialogu w ogóle, nie? więc to, okay. to, to, to też e, jest godne uwagi, ale to, to dla was jako e, na razie sierot po Benoît Blancu, bo nawet jeżeli dostaniemy kolejny film, to pewnie znowu za trzy lata najwcześniej to, to no tak. e, serial polecam. Mm. E, no a czy ta seria wróci, no to, to się pewnie okaże właśnie też za, za parę lat, no bo umówmy się na pewno to będzie kuszące dla wszystkich stron, nie? bo mówię, Daniel Craig zarobił niebotyczne pieniądze, Ryan Johnson w sumie dostał wolną rękę i zrealizował film tak jak chciał, no a myślę, że Netflix nawet wydawszy te, tak też duże pieniądze jakie wydali, to myślę, że może być zadowolony, no bo to jest jednak jeden z tych filmów, który no, przyciąga widzów no z, z, i, i z tego co ja nawet widziałem na różnych topkach przecież 2022 z tego piątego roku. Też ten film... Też bym film... go rzuciła, gdybym obejrzała wcześniej. Te, też ten film się pojawia, co, co jest jakby pewnym wyznacznikiem, no bo umówmy się, to, to jednak gdzieś tam w teorii jest zwykły kryminał, nie? Czyli gatunek trochę e, pogardzany, nie? Więc no, no, ale, ale tak. Rozumiem, że wy też jesteście zadowoleni, się powiedziała, że ty też dla ciebie też to najlepszy film. Ty, Sef, jak stawiasz e, A... ten, ten tytuł na cały ja całej trylogii? Mam trochę problem, bo tak, na pewno jest lepszy niż... niż Glass Onion. E, ciężko jest mi porównywać do pierwszej części, bo na tyle, na ile pierwszą część pamiętam, to, to po pierwsze trzeba w się sensie, jeszcze pamiętać, jest, pierwsza była bardziej stricte kryminałem. Jakby to, to mam tak, na myśli. Tak, tam, tak, tam, tam, tak, tam mieliśmy stricte Aha. kryminał, a tu jest dużo więcej wątków. Sef, to wiesz, jaka jest na to rada? No trzeba obejrzeć pierwsza tak jest. Tak, i na krawy, i będziemy mieli trylogię. Będzie cała trylogia, czemu by nie. Tak. E, ale... Jest, wiadomo, jest dopiero styczeń, jest solidny kandydat do filmu roku, do, do, do film, najlepszego filmu, jaki obejrzałem w tym roku. O, może na tej zasadzie? E, bo rzadko kiedy mimo wszystko jakiś film na tyle mnie porusza i daje mi tyle po prostu nadziei. Bo to, mhm. jest, to jest to, co ja wyciągam przede wszystkim z tego filmu. To, że nieważne wierzące, niewierzący, skąd pochodzący, czasami po prostu ludzie mogą być dobrzy dla siebie i to jest, to jest w jakiś sposób dla mnie budujące? Nadzieja to z jednej strony, ale jednocześnie to jest też taka wspaniała rozrywka. I tu jest tyle tak. znaczy humoru. I, Super i to, co to co ja, ja, to już się powtarzam, to jak ten film jest przemyślany. Ja chcę, żeby <śmiech> twórcy jakiejkolwiek kultury, popkultury, książek, komiksów dawali mi tak dopracowane rzeczy z ich perspektywy, z ich wizji. Bo nawet jeżeli to jest zupełnie nie moja bajka, typu horror, to powiedzmy i tak chcę, żeby takie filmy powstawały. Ja ich nie obejrzę, ale wiem, że inni będą zachwyceni. No, za równowagę, za świetny scenariusz znakomicie rozpisany, za jakąś taką naprawdę wyjątkową czułość i wrażliwość na zmieniające się społeczne aspekty. Tak, to jest zdecydowanie najlepszy film z, z tej serii. I tak jak już wspomniałam wcześniej, będę na pewno do niego wracać, bo no, zachwyciłam się po prostu i, i warto ten zachwyt gdzieś tam e, pielęgnować. Także... No to Super. co, to, y, myślę, że ja już nie będę tutaj nic dodawał. Myślę, że skończmy tą nadzieją, bo to jest A akurat... myślałam, że Jerry powiesz, że to nie jest dobry film. Nie, no, nie. Tak średnio ci się sko sko skończmy właśnie na tej nucie nadziei, bo umówmy się, żyjemy w takim świecie mm, skomplikowanym, przeboccowanym y, i ogólnie no, niezbyt optymistycznym, że, że ta nadzieja jest nam wszystkim potrzebna. Y, jeżeli jeszcze nie, nie oglądaliście tego filmu, to serdecznie tak jak słyszycie, polecamy. Podzielcie się oczywiście wszyscy i wszystkie swoimi wrażeniami, swoimi odczuciami, co wam się podobało, co, co ewentualnie nie. No a wam, moi drodzy, dziękuję bardzo Bogusiu. Dzięki SEF za dzisiejszą rozmowę. Dzięki, Śmienki dzięki. Serdeczna. serdeczne. No i mam nadzieję, że będziemy się słyszeć wkrótce przy okazji jakiegoś kolejnego tytułu, który przykuje naszą wspólną uwagę. Do usłyszenia, dźwięk organu Dziękuję wszystkim, dziękujemy <śmiech> naszym słuchaczom i do zobaczenia. Do zobaczenia, cześć.